Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 16 dzień kwietnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Nie ma szans na odrzucenie weta do ustawy o kryptoaktywach, twierdzi prezydencki minister. Przedszkolanka zbyt goszczy przed sądem odpowiada za znęcanie się nad dziećmi. Jesienią na ekranach kin nowa lalka w roli Stanisława Wokulskiego, Marcin Dorociński zajmie się sprawozdaniem komisji na temat weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.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 nie mają żadnego zabezpieczenia, a według naszej ustawy to zabezpieczenie państwa by było. Głosowanie w sprawie weta prezydenta w najbliższy piątek. O roku więzienia w zawieszeniu domaga się prokurator dla przedszkolanki oskarżonej o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi. Przed sądem w Bydgoszcze rozpoczął się proces kobiety. Do niewłaściwych zachowań wobec maluchów miało dojść w jednym z bydgoskich przedszkoli niepublicznych. Sprawa dotyczy 15 dzieci. Według aktu oskarżenia, który odczytał prokurator Przemysław Warda z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, kobieta miała znęcać się nad dziećmi od 28 października do 7 listopada 2024 roku. Zwracała się do nich krzykiem, szarpała, przewracała, zastraszała dzieci wykonaniem bolesnej procedury medycznej oraz zjawiskami nadprzyrodzonymi, a nadto przetrzymywała w zamkniętej łazience, odcinając dostęp światła nadto Uderzała w okolicy ucha, ciągnęła za ucho i podnosiła dzieci do góry trzymając za ucho. Joanna K. przyznała się do zarzucanych jej czynów. Bardzo żałuję i chcę przeprosić za swoje zachowanie. Kobieta nie chciała składać wyjaśnień, podtrzymała te składane wcześniej podczas prowadzonego postępowania. Wówczas mówiła, że grupa, którą się zajmowała była trudna, dzieci jej nie słuchały, a jej zachowanie wynikało z bezradności, przeciążenia obowiązkami i braku wsparcia od dyrekcji. Zbyt Bydgoskiego Sądu Tatiana Adonis.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 Marek Kondrat, Marcin Dorociński, Andrzej Sewerynczy, Agata Kulesza, Plajada polskich gwiazd w obsadzie nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa Lalka, premiera filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego już jesienią. Marcin Dorociński gra Stanisława Wokulskiego. Było dla mnie to ogromne wyzwanie, przyznaje aktor.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 Postać Ignacego Gorzeckiego wcielił się po prawie 20 latach nieobecności na planie filmowym Marek Kondrat. Aktor mówi, że zdecydował się zagrać w lalce, bo adaptacja powieści dawała mu szansę na odbycie wyjątkowej podróży. Dla mnie to było spotkanie z jakąś przestrzenią.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 Izabela Łęcką zagrała w filmie Kamila Urzędowska. I to wszystko w tym serwisie trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dziś słońce na przemian z chmurami. Na wschodzie i południu przelotnie popada. Będzie od około 10 stopni na północnym wschodzie, około 16 na przeważającym obszarze kraju, do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 7 do 9. Onko Story Agnieszka Czetekiewicz kłaniam się nisko Za nami już ponad 50 odcinków Onko Story a tematów przybywa i nie mamy ciągle dosyć, bo znajdują się nowe pytania, nowe problemy, które chcemy rozwiązać. Czy zadajemy sobie pytania, co leży u podstaw choroby onkologicznej, czy długotrwały stres może uaktywnić chorobę? A może mamy podłoże genetyczne w rodzinie? I wreszcie, kogo potrzebujemy obok siebie, kiedy dotknie nas choroba? Coraz więcej bohaterek i bohaterów onkostory pojawia się u nas, wyłaniając się z szerszego kontekstu pacjentów lub pacjentek namówionych przez rodzinę, przez siostrę. Dziś zapraszamy na bardzo rodzinną historię. We Wrocławiu ze mną pani Paulina Tabaczyńska. Witam pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co dobrego dzisiaj dzieje się u pani? Jak się Pani żyje? Jak się Pani czuje? Funkcjonuję normalnie, wróciłam do pracy, cieszę się każdym dniem tak naprawdę i wiadomo są zloty i upadki, ale idziemy do przodu cały czas. Czy taka myśl, jestem zdrowa, kiedyś brzmiała i miała inny ciężar emocjonalny, znaczeniowy niż dzisiaj? Zdecydowanie tak. Kiedyś w ogóle by mi nie przyszło do głowy, że mogłabym e, mierzyć się z taką chorobą, jak choroba onkologiczna, rak. A w tym momencie wiem, że jest wszystko dobrze, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze pojawia się ta myśl, często pojawia się ta myśl, że nie wiem, jestem podziębiona i nie wiem, łamie mnie w kościach, czy to, aby nie jest nawrót. No ale tutaj właśnie trzeba myśleć cały czas pozytywnie, bo negatywne myślenie tylko będzie mnie sprowadzać w dół, a to nie o to chodzi. Więc no, w tym momencie uważam się za osobę silniejszą de facto i zdrową, ale ze świadomością, że każdy dzień może być inny. Nauczyła się pani słuchać swojego ciała? Myślę, że tak. Pracuję i ja chcę pracować. I nie chcę się poddawać, nie chcę dawać komuś do zrozumienia, że ja mogę być zmęczona, bo nie wiem, bo choroba mnie trochę osłabiła. Także chcę cały czas być na równi z innymi. Staram się też nie popadać w jakąś hipochondrię, bo trochę, trochę się tego obawiam, no, że za dużo będę o tym myśleć. Także myślę sobie, że każdy dzień trzeba po prostu. Zacząć dobrą myślą i nie skupiać się na tym, co było, tylko na, na przyszłości. Co pani docenia dzisiaj, czego kiedyś nie zauważała? Chyba, chyba rodzinę bardziej. Chociaż ja, ja zawsze zauważałam rodzinę. To nie tak, że ja jej nie zauważałam ale y, mam świadomość, jak ona jest ważna. Znaczy dużo większą świadomość może, może w ten sposób. Ja wiem, że ja be, bez swoich najbliższych bym, y, myślę, że bym mogła nie przetrwać y, tego leczenia. Y, jestem ogromnie wdzięczna za, za pomoc, jaką mi dali i mogłam na te osoby liczyć i tak naprawdę jakby dowiedziałam się, kto jest mi poza tym, tej najbliższej rodziny, tylko tutaj myślę o przyjaciołach. Kto jest mi tak naprawdę bliskim przyjacielem i z kim mogę porozmawiać, bo tak naprawdę nawet rozmowa dużo daje, nie? To, że ktoś przyjdzie, zapyta się, czy może pomóc, czy właśnie porozmawia, ale nawet nie o chorobie, tylko o życiu codziennym, żeby tą myśl odgonić, tą negatywną. A czy choroba weryfikuje znajomych, przyjaciół, kolegów? Myślę, że tak. Ale ja m, wyszłam z założenia, że nie będę informować. Ja nie jestem osobą, która y, się bardzo mocno afiszuje ze swoim życiem prywatnym. Także o ile mam konto np. Na, na Facebooku, to nie wrzucam tam swoich historii, więc jacyś moi starzy znajomi nawet nie wiedzieli, że ja y, chorowałam. Tylko ci najbliżsi, więc na tych najbliższych po prostu zawsze mogłam polegać. To tym bardziej dziękujemy, że zdecydowała się Pani opowiedzieć nam swoją historię jako przykład, ale może też wsparcie dla pacjentek, pacjentów, którzy nas słuchają. Bliskich tych pacjentów, którzy się zastanawiają, jak pomóc, co byłoby ważne, jak inni sobie dają radę w takiej sytuacji. To jest niezwykle cenne dla naszych słuchaczy i dla nas, więc tym bardziej bardzo dziękujemy. Wiemy, jak już zapowiedziałam, że to będzie bardzo rodzinna historia, więc teraz na sekundę zostawiam Państwa z Pauliną Tabaczyńską. I witamy kolejnego gościa. Onko Story. Aleksandra Szymańska, czyli siostra Pauliny Tabaczyńskiej. Kłaniam się nisko. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kiedy zapytałam się pani Pauliny, z kim chciałaby się w tym duecie spotkać, aby powspominać tamte chwile i powyciągać pewne wnioski, przywołała właśnie panią. Kim jest dla pani siostra? Siostra oprócz tego, że jest moją siostrą, jest też moją jedną z największych przyjaciółek. Najwięk, jedną z największych, ponieważ mam też drugą siostrę, z którą również jestem bardzo blisko. I wiem, że y, na obu z nich mogę bardzo polegać. To jest bardzo bliska relacja, dzielimy z sobą bardzo dużo i staramy się sobie pomagać, jak tylko jest taka potrzeba. Jak się pani dowiedziała, że siostra jest chora? Siostra zadzwoniła do mnie, informując, że chciałaby porozmawiać. Spotkałyśmy się wtedy i poinformowała mnie w twarz, że jest taka, taka sytuacja, że wypatrzyła u siebie guza w piersi i że wybiera się właśnie do lekarza, żeby sprawdzić, czy, czy to nie jest może rak. Szok niedowierzania. Siostra jest młodsza. Wiem, że w naszej rodzinie są przypadki, przypadki osób, które miały raka, ale były to osoby, które miały już powyżej 70 lat. Dlatego też nigdy się nie spodziewałam, że spotka to jedną z nas w tym wieku. Szczególnie, że te, tak jak mówię, no, siostra wtedy miała 37 lat, więc bardzo młoda osoba. O wiele za wcześnie um, na jakiekolwiek rakowe historie. O wiele za wcześnie i szczerze mówiąc zadałam sobie pytanie, jeżeli musi to być któraś z nas, dlaczego to akurat jest ona? Po pierwsze, dlatego, że jest najmłodsza, a po drugie, że jako jedyna z naszej trójki ma dwójkę małych dzieci. I wydawało mi się to bardzo niesprawiedliwe. To nigdy nie jest sprawiedliwe, ale y, taka właśnie myśl przyszła mi do głowy. Dlaczego ona i czy to na przykład nie mogłabym być ja, że wolałabym przyjąć tą chorobę. Przepraszam. Dla mnie tego nawet wcześniej nigdy nie powiedziała. czy znaczy, jak to się zaczęło? Mm -hmm. Ciężko powiedzieć, bo no, dużo, sporo stresu było w ostatnim czasie, rozstałam się z mężem akurat i w sumie to jeszcze było przed rozwodem, no ale nagle poczułam u siebie tego guza. No i po badaniach wyszło, że no niestety jest to, jest to złośliwy. A wcześniej pani się nie badała, czy wcześniej... Nigdy nic nie wyczułam. To takie było nagłe. Ale się wcześniej wtedy... z tego, co pamiętam, A? pamiętam, że mówiłaś, że y, nigdy nie byłaś na badaniach piersi jako takich. Że zawsze się sama tylko badałaś dotykiem, tak? No to akurat prawda. No. Tak. Profilaktyka, profilaktyka to jest coś, co jest absolutną podstawą. Od 20 roku życia w tej chwili warto raz w roku zbadać się u lekarza, tak dla świętego spokoju. Tak, dokładnie. Cieszę się, że mam znajomą, która pracuje w laboratorium. Akurat też pracuje w laboratorium onkologicznym yy, szpitalu. Więc ona mnie pokierowała, jakie są... Jakie są kroki, że tutaj jako mieszkanka Wrocławia, bo akurat jestem we Wrocławiu, mogę się zgłosić do takiego specjalnego punktu, gdzie robią badanie piersi i na tej podstawie dostaję taką jakby książeczkę. Z tą książeczką idę do kolejnego miejsca, gdzie już jest onkolog i już mnie bada i to bardzo przyspiesza. Jakąkolwiek diagnozę. Jak mówiłam to któremuś innemu lekarzowi, chyba byłam na jakiejś wizycie ginekologicznej, później, w późniejszym czasie opowiadałam, to on był też właśnie zaskoczony, bo sam kiedyś chciał pacjentkę pokierować i nie był doinformowany o takich właśnie krokach. Czyli, że e... właściwie nie było tej informacji w przestrzeni takiej publicznej, żeby panie ja myślę, wszystkie wiedziały, tak. jak co robić. Ja myślę, że nie ma właśnie takiej informacji. Nie wiem, jak jest w innych miastach. być może to też Coś podobnego funkcjonuje, właśnie. No w każdym razie, dzięki temu, że miałam tę książeczkę, do lekarza-onkologa w zasadzie dostałam się w przeciągu dwóch czy trzech dni. To nie było jeszcze na terenie szpitala, bo to jakby przyjmował jakieś Poradni. placówce. Tak, coś takiego, właśnie. Natomiast no, zrobili mi też dodatkowo USG. Zdaje się, mammografię też już mi od razu tam zrobili. Od razu y, był opis, że no wygląda to, to nieciekawie i już dostałam od razu informację od tego lekarza, onkologa, żebym przyjechała do szpitala za dwa dni. Więc dosyć szybko wtedy to się potoczyło. Właśnie na biopsję, żebym przyjechała do tego lekarza za mm. dwa dni. Lekarz, który mnie prowadził, nic y, nie mówił, ani tak, ani nie. Ja intuicyjnie, no przechodząc przez korytarz szpitala po biopsji, przyszła mi taka myśl, że ja tu jeszcze wrócę. Więc ja intuicyjnie wyczułam, że chyba jednak będzie trzeba y, podjąć walkę. Ja pamiętam ten moment, kiedy, kiedy wiedziałyśmy, że może być najgorsze, że, że możliwe, że będzie to rak. To my jako cała rodzina i nasi rodzice i my jako siostry zebraliśmy się razem i zaczęliśmy sobie już przygotowywać plan, co zrobimy. Była tu cała lista pytań ewentualne, które należy skierować do lekarza i od razu ustalałyśmy, że jak tylko rozmawiamy, spisujemy to, aby o niczym nie zapomnieć, aby na, żadnej, na żadnym etapie rozmowy z lekarzem nie pominąć żadnego pytania, żeby być dokładnie przygotowanym, co nas może czekać. Druga sprawa była taka, że już chyba na tamtym etapie zaczęliśmy się zastanawiać, co będzie, w razie czego jak sobie poradzimy i jak razem przejdziemy przez ten etap. To nigdy nie było myślenie, Paulina może przejść przez to sama. Zawsze było to traktowane jako grupowy problem, do którego musimy podejść wszyscy razem. Bardzo zresztą polecane, zadaniowe podejście, żeby nie gdybać, tylko skupiać się na tym, co tu i teraz jest do zrobienia. Pani nie dostała tak zwanej karty DILO, tylko Taką książeczkę składaną. Przypomnijmy tak, jeszcze tak. raz, bo... Kartę Dilo dopiero w szpitalu dostałam, mhm. jak już był wynik biopsji. To jeszcze raz. Dla pań z okolic Wrocławia i Dolnego Śląska. Co można zrobić od razu? Tak. Dostaje się taką książeczkę samobadania piersi. Ona chyba tak się nazywa i nie pamiętam teraz. Ale gdzie? Przychodni chyba w Sky Towerze. Nie pamiętam tylko, czy to się nazywało przychodnia i od razu powiem, że pani w rejestracji nie wiedziała, o co chodzi. Bo ja właśnie mówiłam, że na samo badanie piersi, po tą książeczkę ewentualnie chciałabym sobie założyć, to pani w rejestracji kompletnie nie wiedziała, o co chodzi. I dopiero jak zawołała panią pielęgniarkę właśnie, która robi badanie piersi, być może to była położna, nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc, to już wiedziała i, i po prostu mnie zaprosiła do gabinetu. Ciekawe, bo przychodnia i panie w rejestracji też nie wiedzą... Czym jest ta książeczka. Czym jest ta książeczka, dokładnie. Książeczkę można uzyskać w kilku miejscach we Wrocławiu. Ja w ogóle najpierw, zanim, zanim jeszcze uzyskałam tę książeczkę, byłam yy, w prywatnej przychodni u siebie przez swoją firmę, której jestem przypisana. I tam byłam u lekarza i u onkologa i miałam teoretycznie badania robione. Tak naprawdę zanim by coś z tych badań wynikło, bo wyników jeszcze, jeszcze nie miałam, to, to czasu by minęło bardzo dużo. A ja w międzyczasie uzyskałam tę książeczkę i, i już się pojawiłam w szpitalu. A czas w onkologii, jak wiemy, jest na początku najważniejszy. Tempo badania i diagnozy. Po wynik biopsji sama mhm. pojechałam. No szok. Z jednej strony się spodziewałam tego, myślałam, ale z drugiej strony miałam nadzieję wielką, że nie. Co ciekawe, na drugi dzień jechałam z rodziną na wakacje. I wyszłam z założenia tak, jadąc po wynik, że albo na tych wakacjach będę po prostu cieszyć się tym faktem, że, że jestem zdrowa, Natomiast jeżeli wynik będzie zły dla mnie, że jest to złośliwy rak, to oczywiście dzieciom jeszcze nic nie powiem, rodzicom już wtedy powiedziałam. Natomiast będę starać się ze wszystkich sił, żeby nie pokazać swoim dzieciom, że jest coś nie tak, tylko żeby spędzić te wakacje jak najlepiej się da, bo nie wiem, ile czasu jeszcze z nimi spędzę. To była moja myśl. Tutaj wszyscy mówiliśmy, że po prostu ma nie myśleć o tej chorobie, jeżeli tylko się da, co wiadomo było, że będzie ciężkie ale ma korzystać z tych wakacji, bawić się, cieszyć i jak wróci, przejdziemy do tego planu, który już wcześniej, o którym już wcześniej zaczęliśmy rozmawiać, czyli kto kiedy się będzie zajmował nią, dziećmi jaki będzie między nami podział. Jaka to dokładnie była diagnoza? To był trójujemny. O tyle nieciekawy z tego, co, co mówili, co czytałam, że jeszcze kilka lat temu Byłby ciężki, bardzo ciężki w wyleczeniu, natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli się odpowiednio potraktuje go leczeniem chemią, to są duże pozytywne rochowania. Tak naprawdę niektórzy onkolodzy mówią, że tego ujemnego bardzo lubią, dlatego że hmm. wiemy tak dużo na jego temat i jest tak przewidywalny i mamy takie leczenie, które z roku na rok się zmienia na coraz doskonalsze, że jest najprostszy wbrew pozorom w leczeniu. Kiepski. Tak mi też mówili, no, zaproponował ym, chemię tak naprawdę nie ten lekarz, u którego byłam, bo to był chirurg na początku musiałam się dostać już do, do lekarza prowadzącego już y, mnie z chemią. No i tam pani doktor, już była pani y, zaproponowała chemię, tak zwaną. Białą, a później czerwoną. Czyli najpierw miałam wlewy dożylne co tydzień, później miałam te czerwone... Aha, i to było 12 wlewów. Później y, dwa tygodnie przerwy i co dwa tygodnie cztery wlewy czerwonej. Czerwonej, to mi. takiej zjadliwej, jak to się mówi. Tak się mówi, ale ja się czułam dużo lepiej po tej czerwonej. Ja się bardzo jej bałam ale de facto się czułam dużo lepiej. Przeziębienia mnie łapały, no, no to tak, ale już ogólnie byłam pewnie osłabiona. Natomiast na tej białej chemii, no myślałam, że będę pracować, szczerze mówiąc, jeszcze po pierwszym wlewie, ale spasowałam dosyć szybko. Dlaczego? Nie byłam w stanie. Ja byłam bardzo osłabiona, bardzo skakał mi puls, bo po białej chemii dostawałam zastrzyki jeszcze w domu sobie musiałam robić. I te zastrzyki miały mi pomóc w odbudowaniu szpiku kostnego, natomiast bardzo źle na nie reagowałam, bo puls mi skakał. No ja byłam ciągle zmęczona, prawda? Ola Spałam na wiecznie. No prawda. I prawda jest taka, że ta choroba, jak mogę tak powiedzieć, była bardzo podchwytliwa. Bo z jednej strony, jak przychodziłam do domu po pracy z tą najmłodszą córką, którą przyprowadzałam z przedszkola, to Paulina potrafiła akurat robić coś w kuchni i wyglądać, jakby była totalnie zdrowa, a w pewnym momencie znikała mi z oczu i okazało się, że śpi i spała przez bite 15 godzin. Nie można jej było dobudzić. Także tutaj nigdy nie było wiadomo, na ile jej tej energii wystarczy. Pamiętam, że jak wychodziłaś na spacery, to te spacery musiały być koło domu, bo zawsze mówiłeś, że możliwe, że za pięć minut nie będziesz miała siły, żeby w ogóle dojść z powrotem do tego domu. I mówisz, że w ogóle nie miałaś tej energii, a ja właśnie Cię widziałam w momentach, kiedy w pewnym momencie, już po wielu tygodniach tej terapii, Czasami odczuwałam, że ty masz więcej energii niż ja. Możliwe, że przez to, że jesteś bardziej energetyczna tak na co dzień i jesteś uśmiechnięta, masz y, dużo tego pozytywnego aspektu w sobie, gdzie lubisz gotować, lubisz siedzieć w kuchni i to było widoczne. I wręcz się zastanawiałam, jakim cudem ty możesz być chora. I widziałam tylko tą chorobę przez to, że traciłaś włosy, czasami odpadałaś tym śnie i nie wiadomo było, kiedy się obudzisz że faktycznie czasami no, nie miałaś siły iść do toalety, że trzeba było ci przypominać, że trzeba pić wodę, że musisz zjeść kawałek kanapki. Mm. I te takie naturalne, dla nas naturalne y, rzeczy, dla ciebie były czymś, o czym zupełnie zapominałaś, natomiast faktycznie były sytuacje, gdzie ty wyglądałaś, jakbyś była totalnie zdrową osobą. I tutaj taka mała informacja dla osób, które są z zewnątrz, które chciałyby pomóc. Bo szczerze mówiąc, kiedy wiedziałam, że będziemy miały do czynienia z, z osobą chorą i wyobrażałam sobie chorą onkologicznie osobę, to wyobrażałam sobie osobę, która leży w szpitalu, która nie ma siły wyjść do łazienki, którą trzeba podnosić, myć, zajmować się. A ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Potrafiłaś się sama ubrać, potrafiłaś sama siebie ogarnąć i ta pomoc była potrzebna... To była pomoc, o którą Ty byś nie prosiła. Czyli pójście po zakupy, zrobienie jedzenia, wyprowadzenie psa, przygotowanie herbaty. To była chyba potrzebna pomoc takiej osoby, która po prostu jest w domu i jest osobą, która funkcjonuje razem z Tobą, a nie która pomaga, ponieważ widzi kogoś obłożnie chorego i wie, że ktoś ma gorączkę, że leży i że musi koło niej właśnie coś zrobić. I chyba to było takie najbardziej doceniane, że ja w pewnym momencie już się nie musiałam pytać, jak Ci pomóc, bo pewnie sama byś nie potrafiła nawet ocenić w tamtym momencie, tylko to ja obserwując widziałam, czy piłaś ostatnio herbatę, czy nie, kiedy ostatnio był ten napój pity, czy wypiłaś ten sok buraczany, który przygotowywały Ci i koleżanki, i mama, i czy coś zjadłaś. Jeżeli ktokolwiek by się zapytał, jak można pomóc Osobie, która jest chora onkologicznie, to oprócz tego, że fajnie właśnie mieć te osoby bardzo bliskie, które są z nami na co dzień i pomagają w tych takich naturalnych, zwykłych momentach, to myślę, że nawet taka pomoc ad hocowa, ale bez pytania, jak pomóc, tylko ktoś, kto przyjdzie z zawekowaną zupą zrobioną, czy z jakimś właśnie sokiem buraczanym, których bardzo dużo trzeba pić, ponieważ one mają żelazo. Czy z informacją w każdy czwartek przyjdę i wyprowadzę ci psa po południu, także tym się nie martw, to będzie na mojej głowie? To chyba to jest właśnie ta mhm. największa pomoc w sytuacjach, kiedy jesteśmy chorzy. Bo ja na przykład zauważyłam, że jak się ciebie ktoś pytał, jak ci pomóc, to ty zawsze mówisz, że nie ma potrzeby pomocy. I nawet przychodziły do ciebie koleżanki na, na ciastko, na herbatę. I Ty naprawdę w tych momentach wyglądałaś, jakbyś była zdrową, fajną osobą, normalnie prosperującą, bo i się z nimi śmiałaś, i rozmawiałaś o normalnych tematach. O tym, co dziewczyny robią, z kim idą do kina, co widziały. I dodawało Ci to energii. Ale czego one nie widziały, jak one wychodziły już z tej herbaty, to ja znowu widziałam, że Ty zużyłaś całą swoją energię dnia na tą godzinę, żeby z nią spędzić. spędziła się świetnie, ale potem już leżałaś i nie byłeś w stanie... Właśnie wziąć tej szklanki z wodą i, i się napić i trzeba było ją przynieść. I to jest Dlatego ta informacja. Jest wiedzieć, że, tak, że, że każda pomoc jest potrzebna. Ja na przykład z mojej perspektywy, osoby, która pomagała mniej więcej 4 razy w tygodniu, bo się wymieniałam z rodzicami na weekendy, ponieważ ja normalnie we Wrocławiu nie mieszkam. Ja tutaj pracuję, ale na weekendy zjeżdżam do domu za Poznań. Także jak pomagałam te 4-5 razy w tygodniu, to byłam tak zajęta tymi rzeczami normalnymi, rodzinnymi, których normalnie nie robię, bo nie mam takiej sytuacji, czyli zaczynałam dzień od tego, że wychodziłam z psem, robiłam śniadanie dla dwójki dzieci, zaprowadzałam młodszą do przedszkola, robiłam zakupy na obiad, robiłam obiad, przygotowywałam Paulinie już napoje na cały dzień, żeby to wszystko było gotowe i miała pod ręką, żeby nie musiała się zastanawiać. Szłam do pracy, przychodziłam, znowu była, było wyprowadzanie psa, robienie obiadu, zabawa z dziećmi i tak i byłam tak zajęta tymi obowiązkami dodatkowymi, że we mnie już nie starczało siły, żeby usiąść z Pauliną i sobie z nią normalnie porozmawiać z pełną energią. Dlatego dla mnie na przykład było ważne, żeby ona miała te spotkanie z koleżankami, co się odbywało. I na barkach koleżanek było to, żeby ją odciążyć, właśnie porozmawiać o jakichś przyziemnych rzeczach, niezwiązanych z chorobą, niezwiązanych z tym, ile mamy na tłoku tutaj, czy pracy, czy obowiązków w ogóle w domu i, i tych problemów. I mogła się tam zrelaksować. Ale idealne też było dla nas to, że potem ja też miałam zmiennictwo. Yy, przyjeżdżała druga siostra, przyjeżdżali rodzice i potrafiliśmy się wspierać. I każdy z nas miał ten moment taki odsapnięcia, nabrania energii i powrotu z, nowu, z nową energią w kolejnym tygodniu. Także tak chyba ta taka współpraca różnych osób jest tutaj bardzo ważna. Tak słucham Panie z podziwem, jak wzór, sposób funkcjonowania <tuk> dla innych naszych słuchaczy, rodzin, jak podpowiedź, jak to powinno być zorganizowane, jak można zorganizować i jak mądra jest ta kobieca intuicja i jak niezwykłe jest hmm. to kobiece wsparcie. Cała rodzina... Wszystkie panie, no i rodzice musieli się poustawiać na nowo? Myślę, że tak. Nie? Życie tu się 100% przestawiło do góry nogami. To dla nas wszystkich była zupełnie nowa sytuacja i wszyscy razem podporządkowaliśmy ją stuprocentowo pod to, co się dzieje u Pauliny i pod to, co się dzieje u jej dzieci. I sprawienie takiej sytuacji, aby oprócz tego, że się opiekujemy Pauliną, to dla nas mam wrażenie, że takim priorytetem było to, co się dzieje u dzieci. Czyli żeby one jak najmniej były zaimpaktowane, żebyśmy miały czas wychodzić z nimi na basen. Pamiętam, że brałam je na trampolinę. Pamiętam, jak ty mnie też prosiłaś, żebym w ciągu tego roku znalazła też czas i wzięła tą najstarszą córkę na narty. Mhm. I dla nas było jasne, że jeżeli zaopiekujemy się dziećmi w taki sposób, aby one to jak najmniej odczuwały, to Paulina będzie spokojniejsza i to będzie też pomoc dla niej. I my faktycznie jesteśmy bardzo zorganizowani jako rodzina i robiliśmy takie spotkania ze sobą. Rodzice też mieszkają 300 km od Wrocławia. Dla nich to też była duża wycieczka, żeby, żeby przyjeżdżać do Pauliny. I są wiekowi, mają swoje umówione wizyty lekarskie. Ja, tak jak mówię, mieszkam poza, mm, poza Wrocławiem i też miałam pewne zadania, z których nie mogłam zrezygnować. Dlatego przedstawialiśmy swój kalendarz i każdy mówił, kiedy może się pełno zaopiekować, a kiedy nie. Były momenty, gdzie dwa tygodnie z rzędu ja się opiekowałam, potem rodzice siedzieli dłużej. Były momenty, gdzie po cztery dni braliśmy na siebie tą opiekę, tak aby każdy z nas miał też trochę tego momentu dla siebie i oddechu. Bo trzeba tutaj sobie jasno powiedzieć, to, że sobie pomagamy i że to jest rodzinna sytuacja, to to jest piękne, ale to jest obciążające dla każdej ze stron. Bo nasze priorytety odeszły wtedy na zupełnie drugi plan. Nie zwracałam uwagi na to, czy czy się wyspałam, czy się nie wyspałam, a, a trzeba sobie powiedzieć, że... Kto... Lubisz pospać. L -l lubię pospać. <laughs> lubię być wypoczęta. Może tak, nie lubię pospać. Ale to były par parę miesięcy, w których byłam chyba najbardziej zmęczona w życiu. Po raz pierwszy zobaczyłam sytuację, ponieważ ja nie mam dzieci na w domu, nie mam, e nie mam zwierząt i pamiętam, jak mnie to szokowało, jak e po dwóch, trzech tygodniach zdałam sobie sprawę, że ja nie mam czasu usiąść 10 minut na kanapie i poczytać książkę. Nie mam czasu, żeby wypić kawę, siedząc na kanapie. I ta kawa zawsze była w ruchu. Robiąc kawę, robiłam już śniadanie dla dzieci, robiłam sok z warzyw dla ciebie. Ta kawa pita jest na zimno, bo wcześniej już się nie dało. <grym> <grym> dokładnie. <grym> I dokładnie tak było. I człowiek może się do tego wszystkiego przyzwyczaić ale jeżeli istnieje taka możliwość, to warto, żeby takim osobom też dawać tą chwilę oddechu. Ja byłam bardzo też wdzięczna i nie, dość, nie tylko rodzinie, czyli rodzicom i mojej drugiej siostrze za to, że też pomagały i, i wspierały Paulinę i, i mogliśmy się wymieniać tą, um, tą opieką, ale muszę powiedzieć, że Paulina też tutaj bardzo pomogła. Ja? Pamiętam <laughs> jeden moment, kiedy byłam już tak zmęczona, że ledwo stałam na nogach i byłam podziębiona, Wiedziałam, że jak jestem podziębiona, to nie powinnam w ogóle do Pauliny przechodzić, ale nie było wtedy innej opcji, musiałam to być ja. I położyłam się na kanapie i Paulina, widząc, że jestem bardziej zmęczona niż ona w tamtym momencie, to ona się mną zajęła. I to było dla mnie tak wzruszające. Eee... I, i... co ja zrobiłam? Nie pamiętam. Pamiętam, że położyłaś na mnie koc i powiedziałaś dzieciom, że potrzebuję chociażby godzinę snu, aby nabrać energii. I przez tą godzinę ty się mną zajęłaś, ja nabrałam energii i wróciłam na swoją rolę i zajęłam się tobą. Ale właśnie ta pomoc obustronna jest niezwykle ważna tutaj. Piękne, co panie opowiadają. A był w tym leczeniu chemii taki trudny moment? Na 40 urodziny chciałam okolić swoją głowę na łyso, więc zdarzyło się, że musiałam to zrobić dwa lata szybciej. Mhm. I bardzo fajnie do tego momentu Paulina podeszła, bo wiedząc, że już jej zaczynają mocno wypadać te włosy, zaprosiła koleżankę i przy dzieciach razem zgoliły tę głowę. I się śmiałyśmy przy tym, więc ja, jakby, no mnie to po prostu nie bolało. Dzieci widziały, że to jest jej decyzja i że Paulina jest przy tym wesoła, radosna i nie cierpiały przy tym, mam wrażenie. Nie, starsza troszeczkę, bo miała wkrótce urodziny i miała koleżanki zaprosiła do siebie. No to prosiła mnie po prostu, żebym była w turbanie. No to miałam ten turban i, i było wszystko okej. Okay. A potem się już przyzwyczaiła. A Proszę. czy ty przypadkiem nie pofarbowałaś jeszcze włosów na inny kolor, zanim je chciałaś? Nie spełniałaś swoich marzeń, takich, że chciałaś mieć różowe włosy? Nie, nie chyba w końcu tego nie zrobiłam. Też się, się tak zastanawiałam, czy tego nie zrobić, ale w końcu, w końcu tego nie zrobiłam. Różowych nie miałam. To może teraz? Tak, tak. Przyszła mi taka myśl. <laughs> A, chyba nie. nie. No ja przy tej białej chemii, tam były różne leki, między innymi chyba karboplatyna mi się wydaje. Ale no nie, nie chcę tutaj mówić dokładnie, bo, bo nie jestem pewna, który to był lek. W każdym razie byłam uczulona na ten lek i przy pierwszym wlewie no dostałam duszności i potem kolejnego już się bałam. Natomiast no, był on po prostu podawany w znacznie dłuższym czasie. Więc tak jak inni, inne pacjentki po dwóch godzinach wychodziły, tak ja wychodziłam po pięciu, sześciu godzinach ze, ze szpitala, bo cały czas byłam podpięta pod, pod tą butlę, która mi się wlewała bardzo powoli do żył. I no to było dla mnie takie, takie ciężkie. Pamiętam też, że miałaś te rękawice kupione. Ania Ci A, kupiła też. takie rękawice chłodzące, które podobno pomagają przy chemii, aby paznokcie nie wypadały. No do neuropatii. Chodzi o neuropatię też, nie? Czyli mrowienie takie. dłoni no, tak, i stóp. Tego też nie lubiłam i tak, tak, tak, tak. tak. To I co udało pomaga. się z rękawicami? Udało się. Natomiast ja, wydaje mi się, że ja je po prostu za mocno mroziłam. I dlatego miałam taki problem, żeby to zakładać. Bo, bo mi było ciężko wytrzymać potem w trakcie wlewu i je zdejmowałam. I też niektórzy twierdzili, że być może przy tym wlewie, z tego leku, kiedy ja się powinnam uspokoić, byłam znerwicowana już tak naprawdę, bo, bo było mi strasznie zimno, nie? Strasznie, strasznie mroziły mi te ręce i stopy i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Więc tak, no przede wszystkim trzeba podejść do tego ze spokojem. Jak się człowiek uspokoi i podejdzie do tematu, tak jak tutaj Olka przede wszystkim tak ma zadaniowo, no to będzie dobrze. Musi być dobrze. Nie ma, nie ma innego wyjścia. No musi być dobrze. Rak to nie wyrok. Taka jest idea hmm. naszej audycji. Wielokrotnie potwierdzona. A czasami jeżeli zadzieje się inaczej, to okazuje się, że ten czas, który został nam dany, często jest a, jednym z najpiękniejszych czasów w życiu. Czasami się tak dzieje. Nie chodziła pani do pracy? Ja chciałam. Taki hmm. był plan, że ja będę chodzić do pracy, ale no już po pierwszej chemii zdałam sobie sprawę, że będzie mi bardzo ciężko chodzić do pracy i, i zrezygnowałam i byłam na zwolnieniu lekarskim. A jak zareagował eee. pracodawca? Pracownicy, znajomi, że ojej, nie będzie Dobrze. pani w pracy? Czy to nie było problemem? Ja akurat pracuję w dużej korporacji, więc tak naprawdę no tutaj, co mogłam powiedzieć, moja menedżerka i czy menedżer, nad menedżerem no to nie, nikt tutaj nie miał do mnie y, żadnych szali, wręcz y, mi bardzo mocno kibicowali i bardzo się ucieszyli, jak już wróciłam do pracy. Co ciekawe, tutaj mi tylko menedżerka powiedziała, w zasadzie podziękowała, że jakby informowałam, co się dzieje i jakie, jakie zamierzam podjąć kroki, bo jest to, wydaje mi się, ważne też dla pracodawcy. Są pewne zadania, które trzeba zrobić, które trzeba roz zaplanować y, i jeżeli pracodawca wie, że kogoś nie będzie przez więcej czasu, no to może to rozłożyć zadania na, na inne osoby, tak? Bardziej taka może odpowiedzialność pracownicza. I co? I była chemia, potem miała pani operację? Tak, później była operacja. Tutaj akurat miałam operację oszczędzającą, więc w zasadzie w zasadzie się nic nie zmieniło, oprócz tego, że mam bliznę. Później już była radioterapia. W międzyczasie zdążyłam wrócić do pracy, Sporo ludzi mi odradzało powrót do pracy, że powinna iść na kolejne zwolnienie. To znaczy już tu pół roku się skończyło, więc to musiałabym ten zasiłek rehabilitacyjny już uruchomić. Mieć. Tak, dokładnie, ale no, ja jednak wolałam wrócić. Wiele było powodów, ale przede wszystkim to, że ja się czułam już w miarę dobrze, a dusiłam się w domu. Ja już chciałam wrócić do ludzi, do normalności. Nie bała się Pani, że nie da Pani rady, albo że jeszcze te siły są jakieś takie nadwątlone? Czy czuła Pani, że to jest ten moment? Bałam się. Oczywiście, że się bałam. Ale ja nie chcę, żeby ktoś myślał, że ja jestem za słaba na, na coś. <grych> A też wierzyłam w to, że siedząc w domu, ja nie pójdę do przodu. Tak naprawdę jak wrócę do pracy, to ja odzyskam więcej energii w sobie. I tak było? I tak było. I całe szczęście, bo trochę też się bałam tej radioterapii, bo, no bo to jest tak, że jak się wraca po pół roku zwolnienia lekarskiego, no to potem trzeba pracować przez minimum miesiąc, żeby wziąć kolejne zwolnienie lekarskie. No Bałam się, że jak dostanę tą radioterapię wcześniej, że, że będę się źle czuła, no to jakby będę miała bezpłatne L4. Ale się i tak okazało, że tą radioterapię miałam chyba dopiero po dwóch i pół miesiącu i zdążyłam odzyskać już na tyle siły, żeby sobie spokojnie pracować, a radioterapię miałam ustawioną w zasadzie po pracy. Dodatkowo mam pracę bardzo blisko akurat tego miejsca, gdzie, gdzie byłam naświetlana, więc w zasadzie wszystko mi się ułożyło tak, jak należy. Dlaczego pani się bała radioterapię? Akurat pani, bo... Wielu ludzi, wielu pacjentów opowiada o tym, że oni się bardziej boją radioterapii niż chemii. Ja się może nie bałam bardziej niż chemii, natomiast bałam się myślę, że tak samo na początku. Nie wiedziałam się, nie wiedziałam czego mogę się spodziewać. No, a nasłuchałam się też od swoich koleżanek, że nieraz znosiły gorzej niż chemię. Także to jest wszystko indywidualna sprawa. Kiedyś Pamiętam jeszcze jak przed rozpoczęciem leczenia rozmawiałam z ciocią, kuzynką taty. Ona też była chora onkologicznie i mówiła, powiedziała mi tak, Paulina, nie słuchaj tego, co mówią na korytarzu inni pacjenci. Mądra Każdy ciocia. pacjent jest inny. Także ja jakby już byłam przygotowana na to, że jak będą jakieś babeczki, które będą lamentować o swoim zdrowiu, że źle znoszą i tak dalej, że ja się po prostu wyłączałam na te informacje. Mówię, może u mnie będzie inaczej. I de facto uważam, że było inaczej, bo ja uważam, że, że przechorowałam to, że dużo spałam, że często się bardzo źle czułam, ale na te historie, co ja słyszę nieraz, że nie wiem, pacjentki wymiotują, mają jeszcze inne dolegliwości. Ja czegoś takiego nie miałam. Także uważam, że ja bardzo dobrze zniosłam tę chemię, mimo wszystko. Nie wiem, czy to jest zasługa mojego organizmu, czy to zasługa tego, że miałam taką opiekę dookoła siebie, a może i jednego, i drugiego. Natomiast zniosłam to całkiem nieźle, więc nie taki diabeł straszny, jak go malują. A czy, jak panie myślą, Wielu też psychoonkologów mówi, że to, jak się znosi chorobę i to, jak się powraca na tą ścieżkę zdrowienia, to też jest właśnie psychika i to, co mamy w głowie i cel, który sobie postawimy. Tutaj ja się odezwę. Uważam, że to jest absolutnie prawda. I muszę tutaj podać przykład Pauliny, która w momencie, kiedy zachorowała, zrobiła sobie plan marzeń, o których nigdy wcześniej nie myślała, a który chciałaby spełnić przed teoretyczną śmiercią, wiedziała, że ona może być bliżej niż kiedykolwiek wcześniej myślała, a te marzenia spełnić. I to było piękne z tego względu, że pełna zawsze myślała o innych, o mężu, o rodzinie, o dzieciach, ale nigdy o sobie. I kiedy zrobiła sobie tą całą listę swoich marzeń, okazało się, że niektóre z nich są bardzo proste do spełnienia i wcale nie wymagają ani dużo pieniędzy, ani wiele czasu. To były marzenia od... Nie wiem, czy mogę mówić o twoich marzeniach. Proszę bardzo. <gry> mów, mów. Jednym z marzeń była sesja fotograficzna, właśnie będąc, mając tą ogoloną głowę. Nie do końca naga, ale pokazująca kobiecość. I ona pięknie wyszła. Dzięki temu Paulina, mimo już była w środku choroby, na zdjęciach było widać to jej piękno wewnętrzne, tą jej radość i i to, jak bardzo uśmiechnięta wróciła po tej sesji, to, to było niesamowite patrzeć na to, jaka jest zadowolona. E, następnie Paulina sobie wymyśliła, że zapisze się na kurs Brydża i chodziła raz w tygodniu na kurs. E, z, my wtedy znowu miałyśmy tą opiekę nad dziećmi i, i zagwarantowałyśmy jej, że będzie mogła kontynuować ten kurs. Ale spełniała to i się okazało, że wygrała pierwszą nagrodę. Wygrałaś ten konkurs, prawda? No, Grupowo. W, w grupie, tak, tak. Spełniłaś się w tym. <laughs> Jakie marzenie? Ale była w w Ciebie, jaś... tak. Innym marzeniem była wycieczka do Włoch z koleżanką. E... Tak, tak, tak. No, yy, to, I co? to też się spełniło, tak. Pojechałyśmy. Jak już yy, byłam na tyle silna, żeby móc jechać, wybrałyśmy się i spędziłam z przyjaciółką czas w pięknej Apuli. Tak, no było, było cudownie. Ale najcudowniejszym prezentem, który sobie sprawiła i spełnieniem marzenia, było zjedzenie raka. O! Znalazła restaurację, w której podają zupę z raka. Pięknie się do tego ubrała. Pokazała siebie na zdjęciu przy zupie, z której ten rak wystawał z talerza. <laughs> I to była taka... Tak, tak. To było... Bo tak jak mówię, ja się nie, nie afiszuję ze swoją chorobą, natomiast jestem na grupie facebookowej Amazonek i tam to zdjęcie wrzuciłam z informacją, że rak mnie nie zje, ja zjem raka. Piękna metafora pokonania tej choroby. Przepiękna. Także tutaj informacja do wszystkich kobiet, chory, nie tylko kobiet, w sumie wszystkich chorych onkologicznie i nie tylko. Spełniajmy swoje marzenia, zróbmy tą listę, bo y, bardzo łatwo może się okazać, że niektóre z tych marzeń są bardzo proste do spełnienia, a sprawią nam tyle radości w życiu. A też motywują do tukać. tego, żeby tak dobrze się czuć i motywują do tego, żeby się leczyć, bo trzeba spełnić marzenia. Dokładnie. Jeszcze jedno marzenie, Ola, przed nami. Jakie? wspólna Sesja? Siostrzana? Tak. To, to jest marzenie mojej trzeciej siostry. Trzeba Anny? będzie je spełnić. Bardzo, tak, to jest Anna bardzo Tak, o takiej sesji. Także spełnimy również jej marzenie. Kiedy przyszedł taki moment, że usłyszały panie, to jest zakończenie leczenia. Proszę frunąć do życia. I zaczęła Ja jeszcze pani... nie słyszałam de facto. Mhm. Po operacji no, dostałam informację, że jest to 100% wyleczone, tak, ale no jeszcze teraz będę miała kontrolę i potem będzie pewnie kolejna kontrola za rok i dopiero po pięciu latach od zakończenia leczenia, jeżeli nic się nie dzieje, no to de facto wtedy można powiedzieć, że jest się wyleczonym. Co dostałam te informację? No to po operacji, że tak, że, że 100% usunięty, że tego nie ma. Że już nie sieje i teraz zaczyna pani, to jest moje ulubione określenie, przygodę na ścieżce zdrowienia. Ścieżka leczenia jest już za panią. Tak, ulga, ogromna ulga. Czy po czymś takim, to też pytanie do pani Oli, wraca się do siebie tak zwyczajnie, czy już nic nie jest takie samo? Ja myślę, że już nic nie jest takie samo, co nie oznacza, że, nie, że, że jest źle, czy jest gorzej. Powiedziałabym, że jest lepiej, ponieważ ta historia nas nauczyła, że choroba może nas y, dotknąć w każdym momencie. Śmierć również może nas spotkać w każdym momencie na ulicy, ale nie należy się tego obawiać. Po prostu trzeba żyć tu i teraz, cieszyć się życiem, cieszyć się znajomościami, rodziną, korzystać z tego życia, zapraszać się do domu, rozmawiać i po prostu żyć tu i teraz. Nie zastanawiać się, czy będzie ta choroba, czy będzie nawrót, czy przeżyje do jutra, tylko korzystać z chwili i nie zostawiać marzeń na emeryturę i na później. Każdy dzień jest piękny i z każdego dnia trzeba korzystać na maksa. To teraz panie widzą? Bardziej? Ja zawsze miałam takie podejście do życia, natomiast y Teraz mam, jestem bardziej wzmocniona jeszcze w tym przekonaniu. Tylko, że kiedyś skupiałaś się na innych. No tak. A teraz? Właśnie, wiesz, co się że zmienia? Ty też jesteś ważna w tym życiu. Co na się zmienia prace, w głowie, no. pani Paulino? No to, co Olka mówi, tak, że muszę myśleć też o sobie. Nie tylko o ludziach dookoła siebie. Bo dla tych ludzi no. dookoła siebie jest pani ważna. Mam nadzieję. I trzeba o to dbać. <śmiech> jesteś, jesteś. A Aha. dla wszystkich wokół, jeszcze powiem, bardzo ważna jest profilaktyka. To, o czym pani wspomniała na początku. Cała rodzina od razu poszła się zbadać, żeby też zobaczyć, czy, no, o, to czy to. czasami nie jesteśmy chorzy w jakimś zakresie. I badamy się regularnie. Ja akurat miałam te badania regularnie przeprowadzone, bo no, jestem ubezpieczona w wielkiej korporacji, miałam taką możliwość. Ale i, i Ania, i nasi przyjaciele zaczęli się badać. Czy również rodzina zbadała się genetycznie? Ja robiłam te badania genetyczne i nic z nich, znaczy żadnych, żadne konkrety nie zostały wykryte, żeby, żeby były mhm. e, jakieś uwarunkowania genetyczne. Mam pojawić się za dwa lata, bo coś wyszło, ale lekarze jeszcze nie znają niestety tego konkretnego składnika, nie wiem, konkretnego genu, nie wiem jak to nazwać. Natomiast on jest jeszcze badany i jakby za dwa lata być może będzie ta medycyna bardziej posunięta i coś więcej będzie można powiedzieć na ten temat. Ale to jest piękna perspektywa. Medycyna z miesiąca na miesiąc odkrywa nowe leki, nowe zasady działania. Onkologia jest najszybciej rozwijającą się dziedziną. Kto wie, za dwa lata może wszyscy powiedzą, „E, pani Paulino, ten gento, to już wiemy, że to nic takiego sobie jest i nic, nic się nie będzie działo. Takie wnioski dla całej rodziny. Czy państwo spotykają się częściej? Czy coś się zmieniło w tych relacjach? My się zawsze spotykały, spotykaliśmy. Często. Dosyć, często, <laughs> Dosyć tak. często. tak. Jesteśmy rozjechani w różnych częściach kraju. Ola Poznań, Ania Warszawa, rodzice Bydgoszcz, ja Wrocław. Natomiast no, bardzo często się widujemy. Więc myślę, że jakby byśmy miały się jeszcze, mieli z rodzicami jeszcze częściej widywać, to chyba byśmy musieli zamieszkać w jednym mieście. <grym> <grym> Ale ważna jest tutaj ta perspektywa, że naprawdę można na sobie polegać. I wystarczy jedno słowo i nawet jeżeli mamy inne plany, to przyjedziemy do siebie, yy, będziemy spać u siebie, jeżeli jest taka potrzeba, czy zajmować się dziećmi, czy, czy zajmować się sobą. I wiemy... Mamy teraz stuprocentową pewność, że można liczyć na każdym członku naszej rodziny. I to jest wspaniała perspektywa. Na koniec audycji zadaję wszystkim bohaterom, bohaterkom onkostory pytanie, które trochę jest jak motto naszej audycji. Czy według pań rak to nie wyrok? Rak to nie wyrok. <laughs> Powtarzam. Warto profilaktycznie się badać, aby wiedzieć, że się ma raka, aby móc z nim walczyć jak najszybciej, ale właśnie dzięki temu, że z nim walczymy, rak nie jest wyrokiem. Można się z niego wyleczyć, można zacząć normalnie żyć, funkcjonować jako zdrowy człowiek i należy jak najszybciej zacząć leczenie, aby mieć jak największe szanse, żeby go wyleczyć. A dodatkowo ze wsparciem wspaniałej rodziny i cudownych przyjaciół to już idzie jak Burza. Burza. <dokładnie> bardzo dziękujemy paniom za bardzo mądrą, rodzinną historię, która jest jak taki instruktaż, co można zrobić i co się będzie działo i co warto zrobić, kiedy przytrafi nam się choroba onkologiczna. A dodatkowo pani Paulino, jako że zaczynamy niedługo akcję Koronacja z Beatą Bojdą, o której mówimy na antenie i o której mówiliśmy przy okazji koncertu. i Nasze bohaterki zapraszamy do zdjęć, które będą kalendarzem na 2027 rok. Zapraszamy również panią. Te zdjęcia gdzieś tam w tle i chęć uwiecznienia siebie, żeby została ta piękna pamiątka tu, Piękne korony robione przez Beatę, piękne ludowe stroje z koronkami z koniakowa. To wszystko na panią mhm. czeka. Zapraszamy Dziękuję do sesji bardzo. zdjęciowej i do udziału w onkostory koronacji. Bardzo chętnie wezmę udział. Dziękuję pięknie jeszcze raz. Paulina Tabaczyńska. Już była pacjentka. Aleksandra Szymańska. I Aleksandra Szymańska. To powiem jeszcze raz, Paulina Tabaczyńska, która, <grystanie> wszystko dobrze, która jest byłą pacjentką, ale tu trzeba pamiętać, pacjentem jest się przez no, wiele tygodni, miesięcy i lat. Trzeba się badać, trzeba chodzić do swojego lekarza i trzeba mieć nad sobą nieustanną kontrolę, żeby to wszystko kończyło się właściwie. I pani Aleksandra Szymańska, niezłomna siostra Pauliny Tabaczyńskiej. Bardzo pięknie panią dziękuję za tę opowieść. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce.